na Polak, że premiery zawsze są nowości. Na stanowisku John Deere jak zwykle też. Widzę ciągnik, który jest z daleka. Duże bydle. Jest duży, jest z serii 8 RX jest na gąsienicach. I te gąsienice to chyba nie jest takie aż popularne i lubiane w Polsce rozwiązanie, ale coraz częściej się je widzi. Tak, coraz częściej się to widzi. E, tu jest akurat 8 RX 410, czyli największy z całej serii 8. E, jest to ciągnik, za który dostaliśmy złoty medal na Polakrze Premiery 2020 w tym roku. No i John Deere cały czas rozwija y, układy gąsienicowe ze względu na to, że cały czas staramy się coraz bardziej zmniejszać y, naciski powierzchniowe na glebę, a przy tym będąc w pełni zgodni z prawem, czyli y, mieścimy się w szerokości 3 metrów, a mamy styk z podłożem 4,5 metra kwadratowego. Oczywiście możemy do zwykłego ciągnika kołowego sobie dołożyć te bliźniaki, natomiast to nie będzie zgodne y, już z prawem, żeby się poruszać z tymi bliźniakami. No na no, to się nie zmieścimy. Tak, a ta powierzchnia nadal będzie za mała. Ale tutaj, tak jak widzę, są, tak jak w klasycznym kołowym mieliśmy cztery koła, tak, tak tutaj mamy cztery wózki, cztery gąsienicowe. wózki gąsienicowe. dokładnie. Yy, I to też od razu zaznaczę, to jest bardzo ważna rzecz, że yy, jako pierwsi tutaj mamy trzy rodzaje układów jezdnych w jednej serii, czyli mamy zwykły kołowy, mamy gąsienicowy z dwiema gąsienicami, który jeździ podobnie jak czołg, no i mamy ten czterogąsienicowy, przy którym teraz stoimy. Bo ten czterogąsienicowy to jest jego przednie wózki, widzę, że wychylają się i będą się pewnie skręcały tak jak koła. Tak, dokładnie tak się będą skręcały, natomiast y, trzeba zaznaczyć, że nie jest to ciągnik, który tylko i wyłącznie dodaliśmy do zwykłego ciągnika wózki gąsiennicowe. Y, dla, dlatego, że te wózki gąsienicowe są y, ciężkie, to musieliśmy zupełnie przeprojektować tylny most, przedni most, całą ramę. Jak sobie spojrzymy na te mosty, to zobaczymy ich średnice i możemy sobie spojrzeć na dane techniczne, zwykłe 8R o tej samej mocy to jest masa wysyłkowa średnia na poziomie 13 ton natomiast tutaj to jest masa wysyłkowa na poziomie 19 ton, bez żadnego obciążenia. Możemy go jeszcze dociążyć do 22 ton, co daje nam bardzo, bardzo duże możliwości uciągu. No przy tej masie to już muszą być gąsienice, bo w przeciwnym razie to on będzie bruzdy zostawiał na polu, ale skoro mówił Pan, że jest możliwość, że była jedna gąsienica na prawą, jedna na lewą, czyli tak jak w ciągu, tak. to tam to ugniatanie jest jeszcze mniejsze niż czterowózkowym. Tak, tam jest jeszcze mniejsze, natomiast y, jeśli chodzi o RX, czyli te to nazywamy go specjalistą od gleby, dlatego, że pomimo tego, że nie ma może największego styku z podłożem, to oszczędza tą glebę nawet na uwrociach, czyli jeśli my skręcamy tą gąsienicą, to nie robimy takich bruzdek przy skręcaniu i dodatkowo, jeśli mamy maszynę zaczepioną na tylnym tuzie i nawigacja koryguje cały czas nasz, nasz tor jazdy, to nie ma takiego efektu, żeby ta maszyna zaczepiona na tuzie cały czas nam pracowała na boki. Tutaj to wszystko będzie płynne i będzie jednostajne jakby z ciągnikiem. Co ważne jeszcze, nawet jeśli chodzi o te wózki gąsienicowe, to dzięki zastosowaniu innej przedniej osi i innej ramy jeszcze zmniejszyliśmy promień skrętu w porównaniu do zwykłej wersji kołowej i jak popatrzymy sobie na dane, to teraz promień skrętu tego wielkiego ciągnika 8RX410 jest dokładnie taki sam jak serii 6R sześciocylindrowych. No, teoretycznie gdyby była to wersja czołg, czyli 8RT, czyli jedna lewa, jedna prawa, to promień skrętu mógłby zerowy. być zerowy, mógłby no być bo jedną do przodu, drugą do tyłu, zawracamy napięcie. pięcie. Mógłby być zerowy, natomiast zrobilibyśmy oczywiście bruzdy półmetrowe przy zawracaniu, no i też te gąsienice dosyć szybko by się zużywały, jakbyśmy tak w miejscu zaczęli kręcić. A tym się da zrobić taki numer, żeby w miejscu się obrócić? W miejscu nie. On po prostu ma bardzo dobry promień skrętu, natomiast to nadal jeździ jak zwykły ciągnik kołowy, z tym, że ma jakieś tam dodatkowe plusy związane z tym, że, że my to zaprojektowaliśmy od nowa. To jest bardzo ważne, że można by oczywiście kupić ciągnik kołowy i dołożyć sobie do niego samemu wózki gąściennicowe. No to nie to samo. To nie to samo. Po pierwsze właśnie osie, o których mówiliśmy. Po drugie, nawet ten promień skrętu, yy, jeśli chodzi o odpowiednie przełożenie do przekładni, musielibyśmy zastosować duże koła z przodu. Duże koła z przodu to by były duże wózki z przodu, a duże wózki z przodu dałyby nam duży promień skrętu. I dodatkowo jeszcze zmniejszyłyby prędkość maksymalną. Tutaj prędkość maksymalna to jest 40 km na godzinę, w wersji kołowej to jest 50, a więc tej różnicy dużej nie ma, natomiast oczywiście ten ciągnik nie będzie służył do transportu, on ma tylko przejeżdżać z pola na pole. No to jest ciągnik do roboty, a nie do jeżdżenia tak z przyczepą jest. do skupu, no bo szkoda byłoby tak dużego tak jednak jest. sporo palącego ciągnika na szosę. Dokładnie tak. Możemy sobie przejść teraz do kolejnych ciągników, gdzie zobaczymy sobie cały czas nowości związane z tymi ciągnikami, bo... Kabiny w nowych seriach 7 i 8, niezależnie od tego, czy są to kołowe ciągniki, czy są to gąsienicowe ciągniki, uległy znaczącej zmianie. Jest tam bardzo dużo zmian, jeśli chodzi nie tylko o stylistykę, ale i o komfort operatora. I spróbujemy sobie wejść do kabiny, żeby sobie zobaczyć i doświadczyć tego na własnej skórze. No tu przed chwilą minęliśmy taki dystrybutor do paliwa. Myślę, że ropy nie można było nim sobie w tej chwili nalać. Liczę na to, że chociaż kawę albo wodę mineralną napisały było na nim gwarancja spalania. A proszę powiedzieć, o co chodzi? Tak, gwarancja spalania to jest program, który kontynuujemy cały czas. Wcześniej on obowiązywał do ciągników 6R, 6-cylindrowych, 7R i 8R. Natomiast teraz jeszcze wchodzimy w ciągniki 6R, 4-cylindrowe. Na czym to polega? Walczymy ze stereotypem spalania marki John Deere, czyli że te ciągniki palą dużo. Chcemy pokazać, że one palą, ale chcemy przekładać to na jednostkę pracy, a nie na jednostkę czasu, czyli że one w tym krótkim, w tym czasie zrobią bardzo dużo. I teraz jak to wygląda, jeśli klient przystąpi do tego programu i mamy pewne ramy spalania paliwa, zarówno w transporcie jak i w pracy w polu, jeśli klient spali mniej niż my podaliśmy, że ten ciągnik powinien spalić, to my oddamy mu dwukrotność tego co tej, tej różnicy. Natomiast jeśli ciągnik spali więcej, czyli spalił więcej niż my zakładaliśmy, to my oddajemy po prostu różnicę w paliwie. Więc to jest taka walka powiedzmy z tym stereotypem, która bardzo dobrze przyjęła się w Europie i powoli zaczyna się rozwijać też w Polsce. No, walka ze swoimi własnymi możliwościami, i ograniczeniami i tym, żeby jeździć z lekką nogą, no bo przecież no, kto za to paliwo w ostateczności płaci? Dokładnie. Płaci oczywiście rolnik. Oprócz tego staramy się też uczyć, jak zoptymalizować ten ciągnik, żeby mniej spalił. Dzisiaj ciągniki są tak zaprojektowane, żeby właśnie je optymalizować pod względem ciśnienia w oponach, pod względem dociążenia w konkretnych miejscach. I tak naprawdę, jeśli ktoś nie optymalizuje tego ciągnika, narzeka na jego wysokie spalanie, no to tak naprawdę sam sobie troszkę zabiera z portfela te pieniądze. No a też wiadomo, że komputer, maszyna, czyli ten tempomat. Zawsze dobierze nam ten gaz troszeczkę optymalniej niż my byśmy to zrobili ręcznie, a raczej nożnie. W związku z tym taka praca manualna, już na ucho, na wyczucie, powoli odchodzi do lamusa chyba, zwłaszcza w przypadku dużych maszyn. Zdecydowanie. Generalnie tymi dużymi ciągnikami jeździ się troszkę już bardziej jak kombajnami, czyli raczej staramy się pracować cały czas w tym optymalnym zakresie obrotów i w optymalnym zakresie obciążenia. Tak naprawdę Najczęściej operator dobiera sobie prędkość, natomiast maszyna sama dobiera prędkość obrotową silnika i przełożenia. No, czyli to troszkę inaczej, inaczej niż, niż kiedyś się robiło. Dokładnie tak. Wtedy operator musiał wiedzieć, na jakim biegu jedzie i sam decydował, jakie obroty. Teraz mamy tryby, tryb ECO w przekładni E23 i w takim trybie ciągnik sam sobie spadnie z obrotów. Czyli my, jeśli my sobie ustawimy 2000 obrotów, a Ciągnik nie będzie wykrywał obciążenia, no to on sobie sam spadnie powiedzmy do 1200 obrotów, tak jak mu ustawimy, żeby to było ekonomiczne. A stoimy przy ciągniku serii 8R, do którego chcieliśmy wejść do kabiny tak, i on wejdziemy. sobie obejrzeć, ale tłum tutaj jest dosyć, spot, dosyć duży, zwłaszcza młodych rolników. No zaraz sobie wejdziemy do kabiny, a w kabinie zobaczymy sobie nowości z, na rok modelowy 2020. Ja na fotelu kapitańskim fotelu pasażera. I co tutaj widzimy w nowej kabinie? Przede wszystkim nowy fotel. Nowy fotel, który w lewym podłokietniku ma wszystkie opcje związane z jego ustawieniem. Fotel jest fajny, w salonie nawet takiego nie mam. Tak, w salonie ja też takiego nie mam. Yy, kolejna rzecz, która jest wzięta z branży samochodowej, czyli masaż. Mamy dwie opcje masażu. Bardzo przydatna funkcja. Oprócz tego oczywiście wszystkie podparcia lędźwiowe, ogrzewanie, wentylowanie. To wszystko w tym fotelu jest. Mamy dodatkowo podnóżki, na których możemy się rozłożyć, jeśli jedziemy sobie. Możemy się rozłożyć też po prawej stronie, jeśli sobie odblokujemy tutaj tą dźwignię i obracamy się na prawo i wtedy może Pani sobie położyć na prawą prawą nogę tam i lewą nogę tutaj i wtedy możemy sobie bezpiecznie obserwować maszynę, co się dzieje z tyłu i oczywiście jechać na prowadzeniu automatycznym, przy okazji masując sobie plecy. No a co najważniejsze w tym momencie nie będzie nas bolał kark ani barki od ciągłego obracania się i oczywiście zawsze w tą samą stronę, no bo taki no jest oczywiście. odruch człowieka, tak. że jeśli ktoś się obraca przez prawie nie, to będzie obracał się zawsze przez prawe, a jeśli przez lewę to zawsze przez lewe i potem zsiadamy z ciągnika. I jesteśmy zmęczeni. Co, co nie musi mieć miejsca. Oprócz tego, jeśli spojrzymy sobie do góry, to mamy nowe radio dotykowe z 6,5-calowym monitorem, z funkcją Apple CarPlay. Także możemy sobie tutaj e, włączać muzykę w sześciu głośnikach z subwooferem. E, mamy też oświetlenie do góry, które wcześniej go nie było, ponieważ tutaj była klimatyzacja. Teraz klimatyzację przynieśliśmy pod kabinę, a więc mamy znowu kolejne decy Bele mniej, czyli ta kabina jest znowu cichsza, a przy tym uzyskaliśmy więcej miejsca nad głową. No rzeczywiście, ten fotel się tak mocno dosyć zapadł i nad głową, ja tutaj pomimo tego, że jestem dosyć wysoka, to mam sporo miejsca, naprawdę dużo tego powietrza. Tak, miejsca jest bardzo dużo. Sam podłokietnik może się nie zmienił, bo akurat siedzimy w modelu wyposażonym w przekładnie E23, natomiast ważną informacją jest to, że w przekładniach bezstopniowych Autopower mamy już możliwość wzięcia joysticka Command Pro czyli tej naszej filozofii sterowania ciągnikiem XXI wieku która wcześniej była dostępna tylko w ciągnikach 6R teraz jest to zarówno w 7R jak i w 8R możliwe do wzięcia czyli wszystko w joysticku de facto nie trzeba nogą dotykać gazu? Wszystko w joysticku zarówno tempomat jak i zmiana kierunku jazdy, przyspieszanie, zwalnianie 11 programowalnych przycisków do y, sterowania ciągnikiem jak i maszynami współpracującymi przez połączenie iZOBA wszystko w jednej ręce.